Ten, co sobie mieczem sławę zdobędzie, pisał o nim Marcin Kromer, XVI wieczny kronikarz. Skąd się wziął w naszej historii Mieszko I i dlaczego dokonał takiego, a nie innego wyboru? Przyjął chrzest w 966 roku, bardzo szybko po objęciu władzy. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki. Profesor Andrzej Nowak historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor dziejów Polski. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie panią i radiosłuchacz. Historia żywa. Widu z Wichman natarł w częstych walkach na dalej mieszkających barbarzyńców. Króla Mieszka, którego władzy podlegali Słowianie, zwani Lici Kawiki, dwukrotnie pokonał. Jego brata zabił. Wielką zdobycz mu wydarł. Ibrahim ibn Jakub. A co się dotyczy kraju Mesko, to jest on najrozleglejszy z ich, to jest słowiańskich krajów. Obfituje on w żywność, mięso i rybę, pobierane przez niego, to jest mieszka podatki, stanowią odważniki handlowe, idą one na żółt jego piechurów. Ma on trzy tysiące pancernych podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle co dziesięć secin innych bojowników. Czy pisana historia Polski zaczyna się w 965 roku od spotkania z księżniczką czeską Dobrawą i Chrztu Mieszka I w 966 roku, co zostało odnotowane w roczniku kapituły krakowskiej prowadzonym przez Jordana biskupa Piastowskiego Państwa? Można by tak sobie to pięknie ułożyć, bo rzeczywiście pierwsza zapiska w tym tak zwanym roczniku kapitulnym dawnym, który zaginął, ale który został przepisany w XII wieku a był prowadzony w Krakowie w wieku XI na podstawie zapisek prawdopodobnie prowadzonych już przez pierwszego biskupa misyjnego Jordana. Tak to ujmuję, pierwsza zapiska to jest Dubrowka ad Mesconem Venit i rok 965 i druga 966 Mesco dux Polonie Baptizatur. Natomiast mamy dwa lata wcześniej troszkę bardziej niepokojącą nas zapiskę historyczną, która mówi o imieniu Mieszko z epoki jego panowania. To jest zapiska w kronice benedyktyńskiego mnicha. Kinda z Nowej Korbei w Saksonii, który żyjąc wtedy w tym czasie właśnie zapisał w 963 roku informację o napaści na państwo mieszka, na króla mieszka, bo tak go nazywa bandy, jeżeli można użyć takiego określenia, ale chyba by się nie obraził. Widukind, za to bandy, którą zorganizował Wichmann, banita niemiecki, wyrzucony z dworu królewskiego, cesarskiego od bardzo niedawna, bo w 962 roku Otton pierwszy koronował się na cesarza, król niemiecki. Wichmann wyrzucony z dworu niemieckiego stanął na czele grupy, żeby już nikogo nie urazić, wieleckich pogańskich sąsiadów w kraju Mieszka, czyli Słowian Połapskich, i na ich czele uderzył dwukrotnie na kraj Mieszka i pokonał go srodze, zabijając brata Mieszkowego o nieznanym imieniu. Zapiska kilkadziesiąt lat późniejsza innego niemieckiego kronikarza, biskupa z Merseburga, Hitmara, troszkę to jakby koloryzuje i przekształca w jakieś zwycięstwo niemieckie nad krajem Mieszka, co nie było prawdą, nic na to nie wskazuje. Ale chyba fakt napaści na kraj Mieszka i zadanej wtedy klęski Mieszkowi y, trudno podważyć. A więc to byłaby pierwsza historyczna wzmianka o kraju Mieszka. Zagrożenie ze strony zewnętrznej od zachodu, od Słowian Połapskich zorganizowanych przez niemieckiego banite. Pewnie w związku z tym właśnie ta odpowiedź już dwa lata później, sojusz z Czechami, ślub z Dobrawą i chrzest. Ale mamy też zapiski, Asa wywiadu powiedzielibyśmy dzisiaj w służbie kalifa Kordoby. Ibrahima ibn Jakuba, który mówił o czterech królach słowiańskich. Jednym z tych królów był właśnie Mieszko, chyba najpotężniejszym. O tak, to rzeczywiście fascynujące źródło, bo ono mówi nie tylko w suchy sposób, jak inni kronikarze kręgu nam bliższego kulturowo, a więc kręgu niemieckiego czy pogranicza niemiecko-słowiańskiego ale informuje także o zwyczajach, tym co wykracza poza sferę czysto polityczną. Poza tym jako wywiadowca był zainteresowany Ibrahim Ibn Jakub oceną siły militarnej państw, o których miał informować swoich zwierzchników w dalekiej Kordobie. Stąd też zostawił nam fascynujący opis potęgi militarnej państwa Mieszka, bardzo imponujący. To jest istotnie źródło z tego samego momentu, co Widukin Skorbei, a więc współczesne Mieszkowi, sam Ibrahim szukał pewnie nowych źródeł dla dalekosiężnego handlu niewolnikami regionu, do którego nie spłynęła jeszcze chrześcijańska moralność która ograniczała naturalnie ten proceder i stopniowo go eliminowała. No a zmagał się z tym wcześniej od ochrzczonej od państwa mieszka Pradze biskup Wojciech, który już pod koniec X wieku będzie musiał z Pragi uchodzić ze swojej stolicy biskupiej, no bo nie mógł wytępić tego procederu handlu niewolnikami, którego Praga była ogromnym centrum. A więc. Ibrahim przyjechał do Pragi, bo nigdy dalej na północ chyba w każdym razie do państwa mieszka nie dotarł. I tu kapitalnie rzeczywiście opisuje kraj Mieszka. No właśnie, opisuje go jako kraj miodem i mlekiem płynącym. Dość pochlebna to opinia. Rzeczywiście i trudno doszukiwać się przesady, może nie w tym określeniu o mleku i miodzie i o innych cennych, ułatwiających życie Elementach natury, ale na pewno precyzyjnie rozpoznawał właśnie to, co musiało go interesować najbardziej a więc tę siłę militarną te trzy tysiące ciężko konnicy, z której każda setka była warta tyle, ile tysiąc innych zbrojnych. Podzieleni na setki tworzyli no niewątpliwie imponującą i zdolną do podbojów, do walki siłę. Ibrahim rzeczywiście wymienia Mieszka jako jednego z czterech królów słowiańskich, pozostali to władca Bułgarii, drugi to władca Farago, Bojemo i Karako, czyli Pragi, Czech i Krakowa, a więc z tej relacji Ibrahima widać jeszcze jedno potwierdzenie faktu, że w momencie chrztu Mieszka Kraków nie był jeszcze częścią państwa mieszkowego, ale był podporządkowany Pradze, tak samo jak Śląsk. Trzecim jest Mieszko i czwartym władca Słowian bołapskich, tych zachodnich pogan. W tym kontekście rzeczywiście Mieszko wymieniany jest jako szczególnie potężny władca, imponujący tym, którzy udzielali informacji Ibrahimowi Ibn Jakubowi. Niewiele wiemy o samym Mieszku, który prawdopodobnie urodził się między 930 a 940 rokiem, czyli w czasie, o którym mówimy, był stosunkowo młodym władcą w naszym rozumieniu oczywiście. Gal Anonim napisał również, iż do siódmego roku życia pierwszy książę Piastowski był niewidomy, lecz informacje te nie są pewne, może to jest jakaś aluzja do życia w pogaństwie. Tu chyba nic więcej o Mieszku nie potrafimy powiedzieć, kim byli jego rodzice, zwłaszcza nieznana jest matka, ile miał rodzeństwa. Rzeczywiście jesteśmy tutaj skazani na hipotezy tylko. Te fakty, do których możemy się odwołać, to przede wszystkim lista przodków Mieszka, jaką sporządza sam anonim zwany Galem, piszący 150 lat po chrzcie Mieszka swoją kronikę. I dzięki niemu wiemy o tych pięciu pokoleniach poprzedzających Mieszka, a więc chościsko. Najstarszy, którego synem był Piast, którego synem był Siemowit, którego synem był Lestek czy Leszek, którego synem był wreszcie Siemomysł. No a Mieszko to syn Siemomysła. Historycy właściwie dzisiaj już dość powszechnie zgadzają się, że przynajmniej tych trzech ostatnich przodków Mieszka może być uznanych za historycznych. Rzeczywiście o matce, babce, prababce Mieszka no, nic pewnego nie potrafimy powiedzieć. Możemy tylko raczej założyć w ślad za tą genealogią anonima zwanego Galem, że była to dynastia już dobrze zakorzeniona, miejscowa, nieprzyjezdna, choć pojawiła się teza w końcu XIX na początku XX wieku podniesiona przez bitnego uczonego Stanisława Sachorowskiego i odnowiona ostatnio przez profesora Przemysława Urbańczyka o tym, że być może Nasza dynastia piastowska była przedłużeniem dynastii Mojmirowiców, to znaczy władców Wielkich Moraw. Tu śladem historycznym, do którego odwołuje się ta hipoteza, jest imię światopełka, ostatniego władcy Wielkich Moraw które rozpadły się, jak o tym mówiliśmy poprzednio, pod ciosami węgierskiego najazdu na początku X wieku. I to imię nietypowe w Polańskim Kręgu nagle pojawia się już u drugiego syna, Mieszka, który rodzi się z drugiej żony mieszkowej po śmierci Dąbrówki. Z Ody. Tak, to jego pierworodny syn z Odą uzyskuje imię Światopeł. Stąd właśnie ta sugestia się pojawia. I hipoteza dotycząca nazwy miasta Poznań, eponim tego pięknego miasta kolebki naszej państwowości, to Poznan wywodzący się z Wielkich Moraw. Choć, co tu dużo mówić, archeologia na razie tej hipotezy nie potwierdza, bardziej zatem przyjmujemy tę pierwszą, że dynastia miała charakter zasiedziały, związany lokalnie z tym, co dzisiaj nazywamy Wielkopolską. Ibrahim pisze, kraj mieszka, a syn mieszka wybił pierwszą monetę z napisem państwo gnieźnieńskie, a nie Polania. To też jest... Argument. No tak, to zwłaszcza profesor Urbańczyk podnosi tę tezę, że nie mamy żadnego źródłowego potwierdzenia nazwy polanie, plemienia polan przed rokiem tysięcznym, kiedy ono się pojawia w żywocie świętego Wojciecha spisywanym w Rzymie przez świętego Bruno na Skwerfurtu. I że w związku z tym Polanie są tylko nazwą, tak uważa profesor Urbańczyk, nadaną niejako ekspost temu państwu, które ugruntowuje się na przełomie X i XI stulecia. Bo plemienia Polan nie było zdaniem profesora Urbańczyka. Tak, choć racja historyczna, podobnie jak każda racja naukowa, nie rozstrzyga się w demokratycznym głosowaniu, więc tutaj większość, mniejszość nie ma może znaczenia, ale dla uczciwego sprawozdania ze stanu badań trzeba stwierdzić, że jego pogląd jest dość osamotniony. Większość historyków uważa, że po prostu ta nazwa plemienia znajdującego się w pewnym oddaleniu od kronikarzy saskich, niemieckich, którzy wcześniej opisywali różne inne nazwy plemion, po prostu mogła nie dotrzeć do ale to wcale nie znaczy, że takiego plemienia nie było, a tylko, że o nim nie słyszano gdzieś w Bawarii, czy w Saksonii jeszcze w IX czy w X wieku. Natomiast no, błyskawiczna kariera nazwy Polania, Polonia istotnie zdaje się świadczyć, że ta nazwa jakoś była już wcześniej ugruntowana. No, no, wspaniale taka... opisuje genezę tej nazwy. Nasza wczesna historiografia od Długosza, Kromera, wspomnianego przez panią począwszy, przez Bartosza Paprockiego, ukochanego genealoga szlacheckiego, można tak powiedzieć, kolejnych pokoleń szlachty, którzy powtarzali, że no, musiało się to wziąć ta nazwa albo od pola, na którym Polacy żyć i umierać pragnęli, albo od polus, czyli ten biegun arktyczny od łacińskiej nazwy różne inne jeszcze wspaniałe rozmaite pojawiały się hipotezy i nazwa przyszła z Rzymu to też ma swoje symboliczne znaczenie tak Ojcom naszym wystarcza...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 Profesor Gerard Labuda broni jednak tezy o istnieniu plemienia Polan. Twierdzi, że geograf bawarski pomylił Goplan z Polanami. Tak, istotnie ten kronikarz, który w połowie IX wieku, a więc 100 lat mniej więcej przed czasami mieszka, spisywał plemiona, o których słyszał, że są gdzieś tam daleko na wschodzie, wymienia bardzo różne nazwy Ślężan, Golęszyców, Opolan, i wymienia jako szczególnie potężne plemię, przypisując mu bardzo dużą liczbę grodów, plemię Goplan, Glopeani, takich po łacinie chrzci, geograf zwany bawarskim. Może się przepisał, może się przesłyszał, ale z drugiej strony czy nazwa Goplanie nie podoba nam się także, a jezioro Gopło czyż nie kojarzy nam się pięknie z opowieścią o myszach, które zjadły popiela, poprzedzającego tę nową, szlachetną dynastię Piastów. Nie zapominajmy o tej wspaniałej legendzie, o, o tym, że przed dynastią Piastów mogli być popielidzi. No tak, z nad jakby wtedy nazywała się Polska. Goplania? Cóż, gdyby zły popiel dalej nami rządził, to pewnie bylibyśmy Goplanią, ale na szczęście stało się inaczej, Dobry piast oracz, czy też piast mieszczanin, mówiliśmy już o tym sporze w czasie poprzedniej naszej rozmowy. O historii Polski w mitach, o początkach państwa polskiego w mitach. Tak, tak. W każdym razie piastowie zastąpili owych niecnych popielidów i być może dzięki temu przesunęła się ta ośrodkowa struktura pierwszego państwa na terenie Wielkopolski, z nadgopła bardziej na zachód. I to już można zupełnie serio rozważać, taką hipotezę, że być może takie przesunięcie centrum gdzieś nastąpiło, tego centrum państwowo-twórczego w drugiej połowie IX, na początku X wieku, bo istotnie ślady archeologiczne wskazują na to, że takie przesunięcia miały miejsce. Jedne grody palono, budowano na ich miejsce, inne tak właśnie przesuwały się te centra. I'm <laughs> Polska wyłania się jednak nagle, znikąd, jako taka już ugruntowana, dojrzała struktura. No i Mieszko jako gracz na politycznej mapie Europy także jest postacią znaczącą. Kronikarze piszą o nim król. Dlaczego na terenie dzisiejszej Wielkopolski został zorganizowany właśnie taki silny ośrodek zjednoczeniowy i to od Mieszka będziemy liczyć początek państwa polskiego? Zanim do tego przejdę jeszcze, wrócę na chwilę do pewnego wątku przedostatniego pytania pani, gdzie wspomniała pani o tej legendzie ślepoty małego mieszka, z której miał zostać uleczony cudownie. To jest takie schematyczne nawiązanie do znaczenia chrztu, że pierwotnie ślepy stał się widzącym w momencie, kiedy spotkała go łaska chrztu, ale przypisywano też jego imieniu znaczenie Miśko przez ziet, jakbyśmy to dzisiaj zapisali. A więc ktoś, kto mruży oczy, a więc ktoś, kto być może nie dowidzi, nasi dziejopisowie z epoki późnego średniowiecza, takie właśnie hipotezy snuli. Mistrz Vincenty z kolei uważał, że Mieszko to z zamieszaniem może się wiązać, że jego przyjście na świata w każdym razie ugruntowanie pozycji władczej tej części wspólnoty chrześcijańskiej rzeczywiście wprowadziło zamieszanie, no, czy też dopełniło ten obraz politycznej mapy ówczesnej Europy, nowym, nagle wyskakującym z niebytu, jak pani to pięknie określiła, państwem, nową siłą. Wreszcie to określenie Kromera, które pani przytoczyła o tym mieczu, który rozsławiał, połączeniu tych dwóch słów miecz i sława, jako imieniu mieszka i jego znaczeniu, to jest wymysł Długosza, za którym Kromer powtarzał, bo Długosz analizując imiona słowiańskie zupełnie naukowym, można powiedzieć, podejściem, stwierdził, że nie ma końcówek na O w naszych słowiańskich imionach, a zatem prawdopodobnie stwierdził długoż, to imię mogło tak wyglądać, że był Mieczysław Zdrobniale nazywany Mieszkiem. Dziś historycy wszyscy się właściwie zgadzają, że to określenie, które przyrgnęło przecież w formie imienia do dziś używanego, mamy bardzo wielu Mieczysławów wciąż jeszcze wśród nas, choć to imię niestety wychodzi z popularności, to jednak oryginalnym imieniem naszego pierwszego historycznego księcia, który dostąpił łaski chrztu, jest niewątpliwie związane z zapisami z jego czasów, a więc Mieszko Meszek, jak można by odczytać zapis Ibrahima ibn Jakuba, i zarówno Ibrahim ibn Jakub, jak i Widukin Skorbej właśnie używają w odniesieniu do mieszka tytułu Król. Choć oczywiście formalnie królem jeszcze nie był, dopiero jego syn zostanie koronowany Bolesław Chrobry. Ale to wszystko pokazuje tę właśnie niezwykłą cechę, na którą zwróciła Pani w swoim pytaniu uwagę, że nagle pojawia się no jakaś znaczna potęga. Podobno Ibrahim tak zapisał imię Mieszka, że mogło się ono odnosić do słowa plaga. To by było ja... dość oryginalne. Tak, plaga królów północy albo król północy. Można tak dwuznacznie odczytywać ten oryginalny zapis Ibrahima ibn Jakuba. Oba mają swoją fascynującą kontynuację czy dopowiedzenie w naszej wyobraźni, zależnie od tego, jakiej użyjemy. No bo król północy, no to wiadomo, potęga jakaś urasta i już mamy kropkę na ti postawioną w odpowiedzi na pani poprzednie pytanie. Plaga królów północy, to już dopowiada nam wyobraźnia następnych dziesięciu wieków, kiedy Polska przeszkadzała imperiom, które próbowały się tutaj na północy Europy umocnić. A to Rosja, a to Trzecia Rzesza, a to Imperium Szwedzkie jakoś przeszkadzała ta Polska imperiom północy. Historia żywa. W X wieku, jak wspomniałam, Polska wyłania się nagle, znikąd, jest już dojrzałą strukturą, a Mieszko jest ważnym graczem na politycznej mapie naszej części Europy. I ciekawe, dlaczego właśnie Mieszko i dlaczego na terenie Wielkopolski powstaje ten zorganizowany ośrodek, który jednoczy słowiańskie plemiona, dochodzi do konsolidacji. Myślę, że jedną z możliwych odpowiedzi na to pytanie, dlaczego w Wielkopolsce jest to centrum, ta kolebka, to źródło siły, możemy wskazać na czynnik przestrzeni i dystansu od ośrodków kulturotwórczych, cywilizacyjnych i zarazem ośrodków potęgi polityczno-militarnej. Małopolska, jak nazywamy od właśnie kolejnych wieków, tę drugą Polskę dołączoną do Wielkopolski z Krakowem jako swoim głównym ośrodkiem, Małopolska podobnie jak Śląsk były zbyt blisko potężniejszych i starszych od siebie ośrodków władzy położonych za Karpatami i Sudetami, a więc Wielkich Moraw. No i słyszymy teraz od Ibrahima Ibn Jakuba, inne źródła to potwierdzają, że Małopolska, podobnie zresztą jak Śląsk, znajdują się pod panowaniem czeskim, praktycznie rzecz biorąc chyba przez większą część czasu w wieku X. Czechy były starszą, dobrze już zorganizowaną strukturą polityczną, twardą, brutalną nawet ręką Bolesława Srogiego, mieszkowego teścia w przyszłości. No a Wielkopolska była na tyle daleko, że tam potęga czeska nie dochodziła. Od zachodu z kolei sąsiedztwo Słowian, Połapskich, Wieletów, Obodrzyców było oczywiście niepokojące, mogło prowadzić do konfliktów nie zawsze wygrywanych przez władców tego wielkopolskiego ośrodka, ale jeszcze chyba nieśmiertelnie groźnych. A bezpośredniego sąsiedztwa z Królestwem Niemieckim jeszcze nie było. Dopiero rozszerzała swoją ekspansję marchia wschodnia. Potężne narzędzie tej poszerzającej się władzy Królestwa Niemieckiego na wschodzie. Ona dopiero docierała do Łużyc w tym czasie. No i od północy oczywiście Duńczycy, którzy sięgali tutaj na Pomorze Zachodnie, gdzie wciąż istniały odrębne źródła władzy, ale władzy lokalnej. Kupieckie ośrodki na Wyspie Wolin, czy na Pomorzu Zachodnim w Kołobrzegu. To były ośrodki na pewno ważne gospodarczo, ale politycznie niegroźne dla Wielkopolski. Stąd też w Wielkopolsce mogła się... Jak mnie się przynajmniej wydaje, właśnie w takiej względnej izolacji, we względnym oddaleniu od potencjalnego zagrożenia uformować własna siła Mimo wikingów Naturalnie, ale właśnie to odizolowanie i w pewnym sensie częściowe zacofanie, no trudno użyjmy tego słowa, mogło być źródłem szansy dla państwa Mieszka i jego ojca i dziada Ponieważ dla wikingów ważniejsze było opanowanie zysków z handlu, jaki prowadziły nadbałtyckie ośrodki protomiejskie, takie jak Wolin właśnie, czy Kołobrzeg, niż zapuszczanie się gdzieś głęboko na południe, w dół rzek, w dół Odry, czy dalej Warty, Zwłaszcza, że wikingowie mieli no znacznie bogatsze rzeki do penetrowania na zachodzie, na południe Europy, bo przecież wzdłuż tych rzek poruszali się po całej Francji, Italii. Oczywiście opanowali szlak ten arcybogaty od Bałtyku do Morza Czarnego i Kaspijskiego, wzdłuż którego zorganizowali Ruś, a więc tu nie mieli powodu aż tak bardzo pchać się, mówiąc kolokwialnie, nad warte i dzięki temu właśnie bez wielkiego udziału wikingów, albo raczej powiedzmy wprost bez żadnego udziału wikingów, to centrum mogło okrzepnąć, mogło wzrastać, zebrać w sobie siły i zareagować na zagrożenie, kiedy ono przyjdzie. A przyszło w 963 roku ze strony sąsiada z zachodu, a wcześniej niewątpliwie musiało się wiązać także z potencjalnym sojuszem właśnie Słowian Połapskich z księciem czeskim Bolesławem Srogim. Bo to byli dwaj najbliżsi i jednocześnie najbardziej niebezpieczni sąsiedzi tego wielkopolskiego ośrodka. Tym wielkopolskim ośrodkiem, tym gniazdem było Gniezno. To jest też opinia profesora Henryka Łowmiańskiego i tu nie mamy wątpliwości. No, wątpliwości pojawiły się jednak w ostatnich dwudziestu paru latach, kiedy intensywne prace archeologiczne i nowa metoda ścisłego datowania budowy kolejnych potężnych grodów, wszystkie były budowane z dębów, metoda dendrochronologiczna, Opisująca datę na podstawie przyrostu słojów, to wszystko pozwoliło nam zweryfikować wcześniej przyjmowane założenie, które przedstawił najobszerniej profesor Henryk Łowmiański w swojej ogromnej syntezie. Tamto założenie, przypomnijmy, głosiło, że ta państwowość, którą ukoronował w pewnym sensie Mieszko, rozwijała się przez no, przynajmniej 100 lat od drugiej połowy wieku IX i że istotnie jej kolebką było Gniezno, okolice Gniezna, że stamtąd ona stopniowo rozszerzała się ku zachodowi. Dziś na podstawie tych odkryć, które wskazują siedem podstawowych grodów zbudowanych w bardzo krótkim czasie, w latach 920 do 940, to ściśle można datować, w Wielkopolsce Centralnej i Zachodniej, można raczej sądzić, że być może pierwszym ośrodkiem był Giecz, a nie Gniezno, choć oczywiście Gniezno miało jakąś swoją, mogło mieć swoją funkcję religijną w religii pogańskiej, mogło mieć także swoją funkcję polityczną, ale wydaje się, że to inne grody odgrywały istotniejszą rolę w tym wcześniejszym, przedmieszkowym państwie. Obok Giecza, no to naturalnie Ostrów Lednicki, to jest Grzybowo koło dzisiejszej Wrześni. Także Poznań, no i naturalnie wspomniane Gniezno, to są te najważniejsze ośrodki, które dzisiaj badane przez archeologów jednoznacznie wskazują, że no miało miejsce coś w rodzaju wielkopolskiego Big Bangu. W tych latach 920-40 nagle wycięto prawie wszystkie dęby w całej Wielkopolsce, żeby zbudować potężne systemy obronne, grodowe, które najwidoczniej miały oprzeć się jakiemuś zagrożeniu zewnętrznemu i zarazem umocnić władzę państwową. Obszar zaledwie hmm. 5 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc takiego niewielkiego początku zaczyna się coś, co w bardzo krótkim czasie osiągnie rozmiar 50 razy większy, 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, bo tyle będzie liczyło państwo mieszka mniej więcej obszaru kontrolowanego pod koniec jego życia. Te imponujące prace budowlane z wykorzystaniem ogromnej ilości ściętych dębów, niektórzy historycy mówią, że były na miarę piramid, skąd te umiejętności, ta energia, ten zmysł techniczny umieszkał jego plemienia, u tych ludzi. No cóż, co do talentów, jedni powiedzą, no ci Polacy to nigdy nic nie potrafili, zawsze musieli kogoś sprowadzić z zewnątrz, a więc musieli przyjść jacyś specjaliści z Wielkich Moraw, a może Skandynawowie, a może Niemcy. Mamy takie koncepcje w naszej historii, ale nie są one do końca przekonujące. Takie umiejętności mamy potwierdzone w innych rodach słowiańskich, które powstają i w IX wieku na terenie dzisiejszej Polski, choćby w Trzcinicy, na Podkarpaciu. Choć być może pomogła jakaś ekspertyza, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ludzi przybywających z zewnątrz tego wykluczyć nie możemy. Gdyby przyjąć, że była inspiracja państwa wielkomorawskiego, to można by powiedzieć, że... Polska byłaby kontynuatorką Wielkich Moraw i można byłoby przesunąć początki naszej historii. To prawda, no, gdybyśmy przyjęli tę hipotezę Zachorowskiego rozbudowaną przez Urbańczyka, to moglibyśmy z dumą sięgnąć naszą historią do pierwszej połowy wieku IX. Blisko czasów Karola Wielkiego. No i moglibyśmy powiedzieć, że mistrz Vincenty dobrze opisywał w swojej kronice walki z Cezarem, tyle że tym Cezarem byłby wtedy pewnie właśnie Karol Wielki. Ale nie ma wciąż solidnego potwierdzenia w źródłach archeologicznych, żebyśmy mogli powiedzieć tak, na pewno nasza dynastia piastowska wywodzi się z Wielkich Moraw. Jest taka możliwość, ale na razie nie znajduje ona silnego potwierdzenia. Skąd czerpał środki na budowę państwa Mieszko? Czy rzeczywiście sulsk mogła wystarczyć na taką ekspansję państwa gnieźnieńskiego? No, niestety chyba nie. Właśnie nie tylko wizyta Ibrahima Ibn Jakuba z zainteresowaniem patrzącego z Pragi na państwo mieszka, jako na źródło bardzo potrzebnych jego panu w Kordobie, kalifowi, hakimowi, niewolników, wskazuje, że no raczej po ten cenny towar przyjeżdżali klienci z bogatych krajów południa europejskiego, bo pamiętajmy podział na bogatą i biedną część ówczesnej Europy nie był podziałem wschód-zachód, ale był podziałem południe-północ. Południe było bogate, północ była uboższa. Źródłem bogactwa północy byli niewolnicy. Ta nazwa... Sklawini, nadawana Słowianom, jest jednocześnie w wielu językach synonimem niewolników, slaves. To samo słowo, które określało w późno starożytnych źródłach niewolników, zostało przeniesione na Słowian. I wiemy, że ogromne ich ilości były, jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, eksportowane. Do krajów arabskich zwłaszcza. Okrutna praktyka siłę swego państwa Mieszko budował na niewolnictwie, ale jak dokonywała się ta selekcja? Kto był dla Mieszka swój, a kto obcy? Kogo potem traktowano jak żywy towar? No, ustrój pogańskiej Europy, tej słowiańsko-germańskiej, w zasadzie dość podobny jednak i analizowany znakomicie ostatnio przez profesora Karola Modzelewskiego, nie był ustrojem opartym na niewolnictwie, to byłoby zupełnie nie, niewłaściwe określenie. Źródłem niewolników były podboje, była walka z sąsiadami. Oczywiście tymi sąsiadami mogły być następne plemiona słowiańskie czy germańskie. Natomiast w kręgu swojego plemienia niewolników nie szukano. To nie był taki ustrój jak w Atenach czy w starożytnym Rzymie, ale był to ustrój oparty na prawach pokrewieństwa rodowych, w których obowiązywały elementy równościowe także przy całej hierarchizacji prestiżu, bogactwa, która następowała dość szybko wraz z awansem kulturowym i ekonomicznym, z rozwojem struktury politycznej. Ale ta równość ograniczała się, tak jak pani powiedziała, tylko do wąskiej stosunkowo grupy najpierw rodowej, a potem plemiennej. A zatem, jeżeli mówimy o tym, że rodzice mieszka, czy dziad mieszka, Rozpoczynał karierę polityczną od maleńkiego gniazda i stopniowo poszerzał na kolejne obszary Wielkopolski, no to tam dokąd poszerzał, tam było źródło niewolników w momencie, kiedy utrwaliło się to panowanie na obszarze Wielkopolski, tego co możemy nazwać pierwszym państwem Polan, z pewnym ryzykiem, że być może popełniamy anachronizm. I pola nie pojawiają się później, o czym już mówiliśmy, ale jeśli tak to określimy, no to później ekspansja na ziemię Mazowszan, na ziemię Ślężan, na ziemię Wiślan, czy licikawików czy Lędzian jak określano właśnie te plemiona na południowy wschód od Wielkopolski położone, znów będzie źródłem niewolników. Nie było żadnej, to musimy jasno sobie powiedzieć, nie było żadnej wspólnoty polskiej na obszarach objętych dzisiejszymi granicami polskimi w połowie wieku X, a więc dla Mieszka potencjalnymi niewolnikami byli, no, ja akurat mówię to ze studia w Krakowie, ci którzy mieszkali w Krakowie. Ci, którzy mieszkali na Śląsku. Taka była brutalna prawda. Wspólnota polska została utworzona przez Mieszka wraz z włączeniem Małopolski, Śląska, Mazowsza i części Pomorza w strukturę własnego państwa, kiedy przestali być traktowani ci, którzy zostali włączeni do tej struktury jako obcy i stawali się stopniowo swoimi co właśnie umocni już no, w sposób taki bardzo solidny Bolesław Chrobry, syn Mieszka. Tę właśnie strukturę i te granice, w których rozpoznajemy dzisiejszą Polskę. Ilu było mieszkańców gnieźnieńskiego państwa? Profesor Gerard Labuda jakiś czas temu określił na 600 tysięcy ludzi państwo Mieszka. Czy to jest bliska prawdzie liczba? To no tu oczywiście jesteśmy skazani na błądzenie. No źródeł demograficznych nie mamy solidnych do tej epoki. To są tylko szacunki. Oczywiście to, o czym mówił profesor Labuda, wielki mediewista z poznańskiego ośrodka, odnosi się do państwa Mieszka w jego maksymalnym obszarze. To jest obszar, który sam Mieszko, być może jakoś poprzedzony nawet częściowo wysiłkami swojego ojca czy swojego dziada, rozszerzył na wspomniane Mazowsze, część Pomorza, z którym i o którego opanowanie walczył w dalszej części swojego panowania, wreszcie na część Małopolski i na Śląsk. A więc te 600 tysięcy to jest mniej więcej zaludnienie obszaru jakichś powiedzmy 200 tysięcy kilometrów kwadratowych dwóch trzecich dzisiejszego obszaru Polski, na jaki rozrosło się państwo mieszka. Dla porównania szacuje się, iż kraje... Królestwa Niemieckiego mogło wtedy zaludniać 2,5 do 3,5 miliona mieszkańców kraje ruskiego Kaganatu czy Wielkiego Księstwa Kijowskiego, jak to współcześnie nazywamy mogło zaludniać nawet 4 czy 5 milionów mieszkańców. To nowe państwo, które między nimi się wyłaniało, było, co tu dużo mówić, znacznie demograficznie słabsze i to pokazuje skalę wyzwania, któremu musieli sprostać Mieszko i jego następcy, żeby między o tyle potężniejszymi od siebie i wcześniej zorganizowanymi wspólnotami politycznymi utrzymać ten nowy twór, to nowe wspaniałe gniazdo. Panie profesorze, zapraszamy naszych słuchaczy za tydzień po godzinie 15 w audycji Historia Żywa. Kolejna opowieść, tym razem o... Tym razem o samym chrzcie, o tak. tym jak do tego doszło, gdzie mogło do tego dojść, dlaczego do tego doszło, kto brał w tym epokowym wydarzeniu udział, no i jakie były jego najbardziej doniosłe konsekwencje. Myślę, że to dość ważne tematy, żeby nad nimi się zatrzymać. Przypomnę Państwu, że wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdują się na stronie internetowej www.polskiradio.pl Ukośnik 1. Zatem, Panie Profesorze, do usłyszenia za tydzień. Dorota Truszczak, Profesor Andrzej Nowak. Do usłyszenia. Serdecznie zapraszam.